b o ส k 2 60 60บห t a ิ a ทิตาณคานในบังคูผมต้องการเปิดบัญชีฉั o อยากเปิดบัญช c h c i a ł b y m chciałabym otworzyć konto. To jest mój paszport. t u jest mój paszport. l e n j t imię k n a z w o A oto mój adres. A oto mój adres. c h c i a ł b y m Chciałabym wpłacić pieniądze na swoje konto. c h c i a ł b y m c h c i a ł a b y m wpłacić pieniądze na swoje konto. Chciałbym, chciałaabym pobrać p i e n t Chciałbem, c h c i a ł a b y m pobrać pieniądze ze swojego konta. Chciałbym, c h c i a ł a b y m pobrać pieniądze ze swojego konta. Chciałbym, chciałaabym pobrać pieniądze ze swojego k o t a Chciałbym, chciałabym odebrać wyciągi z konta. c h c i a ł b y m chciałabym odebrać wyciągi z konta. Chciałbym, chciałabym zrealizować czek podróżny. c h c i a ł b y m chciałabym zrealizować czek podróżny. Który wymiar? Jak wysokie ok są opłaty? jak wysokie ok są o p ł a t y ผมต้องเซ็นชื่อที่ไหนครับ z ę p o d p i s a ć ผมกำลังรอเงินโอนมาจากประเทศเยอรมัน n i e n e m powinnam dostać przekaz z niemiec. นี่คือเลขที่บัญชีของผม t ี่ e s t mój numer konta t ผม e s t mój numer konta มเงินเข้าหรือัอง่คังคบับัญชีของผมนี่คืผมนีองผมนีอลงเลงนเงผนี่ค i อเลขที่บัญชี Chciałbym, c h c i a ł a b y m wymienić te pieniądze. Potrzebne mi są dolary amerykańskie. p o t r z e b n e mi są drobne b a n k n o t a Proszę dać mi drobne banknoty. Proszę dać mi drobne banknoty. tu. mi Czy jest t u bankomat? Czy jest t u bankomat? Sama ถอนเงินได้เท่าไรครับ Ile pieniędzy mogę pobrać? Ile pieniędzy mogę pobrać? Czy mogę r e d y t o w a ć Z których kart kredytowych mogę korzystać? Z których kart kredytowych mogę korzystać?